Że baba na mnie przed co uważy wszystko zjem Cały tydzień nic nie godą, dla cicho swoje wiem wytrzymuje poniedziałek, wtorek, środa, ja pysk Idzie czwartek, tym piątek, a w sobota powiem pysk Jada na ryby, jada na ryby Biera bytki, glizdy i zak Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalł świat. I od Sobota pojada i tak. Jada na ryby, jada na ryby, biera wytki, glizdy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem przyszło smak bo od Sobota pojada i tak. Nobko kopruchy jasto diogów, ryba bierę albo nie A jo siedza, że jest happy, całą noc i całki dzień Czasem zimna się i wtedy złoto rybkami się śni Tako wielko, tako tu jak od mojej baby żyć Jada na ryby, jada na ryby Biera wędki, glizdy i zak Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalił świat Jo sobota Pojada i tak, jada na ryby, jada na ryby, biera wędki, i sak. No i małe pół literka, jakby czasem przyszł spak, bo sobota pojada i tak. Ryby znają mnie i lubią mnie, rozdają, je Patrza ślipia im głęboko, pod tym wolno puszczą mnie. Przeca wyda zaś za tydzień, Przeca zaś spotkomy się, Jo i ryby i kopruchy, Co tak bardzo lubią mnie! Jada na ryby, Jada na ryby, Biera windki, glizny i zak, Choćby nie wiem co się działo, Choćby się zawalu świat, Jo sobota, bo jada i tak! Jada na ryby, Jada na ryby, Biera windki, i zak. No i małe literka jakby czasem przyszął smak Bo w sobota pojada i tak Jada na ryby, jada na ryby Biera wędki, glizdy i zak Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalu świat I od sobota pojada i tak Jada na ryby, jada na ryby Biera wędki, glizdy i zak literka jakby czasem przyszł smak Bo sobota pojada i tak Bo sobota pojada i tak Bo sobota pojada i tak